To co robimy w piątek? To nie wiem, ze się umówimy. To nie wykręcisz się jakoś, doradki by pasowało pojechać. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, nie, nie wiem, to jest przesrany w kacie. A ty siwy, taki zdołowany jesteś? A gościu mnie wkurzył. Jaki znowu gościu? A taki jeden frajerzyna normalnie, nie chcę się co nie. To niby twój kumpel co do czego to cię przekręcił twel? Nie, ale coś w tym rodzaju. Ciężko jest teraz znaleźć normalnego spoko kumpla w lipa. To znaczy jest dużo przyjaźni, przynajmniej w moim wypadku, ale kurwa jest dużo fałszywy. No co normalne to jest dużo fałszywy, nie? bo sobie są, są kuple od imprezy, od picia, od przyjarania, od rymowania, nie? Ale wiesz, często ale jakby co, to cię kurwa przekręci, jebany. Ale mam nadzieję, że my przynajmniej chuje nie walicie, nie? No to spoczko, nie? Co ty siły, z kim ty rozmawiasz? No na nas może zawsze liczyć, nie? Kładę lachę na tych wszystkich dwulicowców pieprzonych. No, w to, no, to kurwa to jest chyba frajernia z ja Mosa też i w ja te, te, te te no, no, To jest w frajernie ten browar możemy się z nimi dostał. napić nie? Niech rzuci w narkach No, jeszcze no browary wypijemy od fraj frajerskiej kwity nie?